No cóż, dopada mnie stan ostrego przygnębienia, kiedy na jakichś telewizyjnych śniadankach wśród zebranych przy stole gości widzę Zbigniewa Hołdysa. Coś się niedobrego porobiło w głowie i sercu tego znakomitego muzyka i zawołanego rockmena, co kazało mu stać się tymińskim palikotem komentatorów politycznych. Od wymienionych postaci różni go jednak to, że tamci mówili to, co chcieli usłyszeć ludzie, a on mówi to, czego do, od niego oczekują zapraszający do studia. Natomiast łączy go z nimi ignorancja, miałkość merytoryczna oraz demagogia. Dla mnie najważniejszą kwestią jest to, aby wypowiadając się jakieś fundamentalne pojęcie o poruszanym zagadnieniu, przynajmniej jakiś fragmencik wiedzy, Wiedzy może niepełnej Ale jednak w poznanym fragmencie Solidnej i przemyślanej A wtedy niech sobie mówi Co chce Bardzo proszę wolno mu. Natomiast trudno mi strawić Ignorancję i permanentne bałwaństwo Mizdrzenie się do redaktorów I ćwierć inteligenckiej publiki Której całkowicie wystarczy Że mówi hołdys A skoro on mówi To nie może, nie może mówić bzdur to właśnie klub wspomnianej ćwierci inteligenckości. Rozpaczliwe i smutne zjawisko pod nazwą „Hołdys” zauważa wielu publicystów, <śmiech> między innymi kiedyś na swoim blogu wypunktował go Robert Mazurek, zresztą w Dzień Urodzin „Hołdysa sześćdziesiątych urodzin Zwrócił się do niego z takim apelem, że to prawda: politycy, publicyści, mędrcy z obu stron zawstydzają we spardonowych i żałośnie lizusowskich manifestach niejednego młodziaka. Więc jeśli czy czegoś można Zbyszku na sześćdziesiątkę życzyć, to jednego. Nie u nich szukaj rozumu. Stać się jeszcze na non conformis. Na bunt autentyczny, nie na beczenie w stadzie. Tyle Robert Mazurek. Nie wierzę, w przeciwieństwie do Mazurka, że muzyk zrezygnuje z beczenia w stadzie, że stać go na non conformis. Za bardzo wrózł w salonowy establishment, za mocno wszedł i utkwił w trybach tego, co wypada mówić i jak wypada się zachować, aby być cool. Za dużo lizania i bycia lizanym się wydarzyło. Aby nagle wysuszyć plfocinę i poczuć się naprawdę świeżo. Niestety. Chociaż wierzę w cuda i w niedoskonałość poznania drugiego człowieka. I zawsze mam jednak nadzieję na zmianę.